Witam serdecznie w Radiu Kogut Domowy. Nazywam się Andrzej Famielet i będę do Was mówił w tym momencie z platformy rocznik77.pl. Tak, nadszedł czas, aby troszeczkę wszystko ujednolicić. Pozbyć się kilkunastu domen, kilkunastu WordPressów, żeby to wszystko było na jednym miejscu i żeby każdy mógł na spokojnie słuchać to, co będzie chciał. Także dla tych, którzy słuchają mnie, tylko dzięki RSS-owi Radio Kogut Domowy dla Was się nic nie zmieni po prostu będziecie słuchać mnie nadal. Dalej będziecie mogli słuchać tego, co mam do powiedzenia o dzieciach. Ale mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak długiej prawie Próć. ponadrocznej przerwy. Także zapraszam was serdecznie do wysłuchania rocznicowego, tak naprawdę rocznicowego wydania Radio Kogo Domowy. To byłby odcinek 32 w Radio Kogo Domowy, ale tak naprawdę w roczni 77.pl będzie to odcinek drugi. Nagrywam ten odcinek już drugi raz, dlatego że poszedłem go nagrać w hamaku, wyłożyłem się, byłem zadowolony z tego, co mi się tam nagrywało, ale w połowie musiałem uciec, bo zaczęły mnie cięć po moich pięknych, owłosionych jak łania nóżkach komary. Także, ponieważ brakły mi ogonka do omiatania się, uciekłem stamtąd i przyszedłem tutaj do komputera, który miałem nadzieję dzisiaj ominąć. Także, coś się wydarzyło? Otóż, wybrałem się 2 czy trzy tygodnie temu do krakowskiego ozo, ale nie wybrałem się sam, wybrałem się z moimi ryjówkami barwałckimi. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda ryjówka, to niech sobie wyobrazi, że te dwie moje ryjówki są jeszcze bardziej inteligentne, jeszcze bardziej wcipskie i co gorsza, potrafią zrobić taki rejwak, że połowa zoo na nich potrafiłaby zwrócić uwagę. Także wybrały się te moje ryjówki z obstawą godną prezydenta Komorowskiego i tutaj żadna ryjówka nie dostałaby jajkiem, bo by się nikt nie dał rady zbliżyć. Dlatego, że były dwa Cerbery. Moja żona i jej siostra, czyli szwagierka, która jest Krzesno młodszego syna. Także wyjechaliśmy rano z Barwałdu, żeby przyjechać przed samym dojazdem. I okazało się, że wczesny wyjazd to było to, co tygryski lubią najbardziej, gdyż udało nam się zająć odpowiednie miejsce na parkingu. Było nawet zacienione, dobre i trzy minuty po nas w tym miejscu nie było już nic. Trzeba byłoby siedzieć tam dalej w lesie, gdzie latały komary i robiły to, co komary lubią najbardziej, czyli ssać Także ja, jako może powiedzieć ojciec rodziny, zaprawiony w bojach były akwizytor, ruszyłem, żeby przedostać się przez długą, kilkunastosobową kolejkę. Ale rzut oka wyćwiczonej matki, ty, a czy tamta kasa jest przypadkiem wolna? No to między ludźmi myk, myk, myk, jak można powiedzieć yy, dawniej tomba na salomie gigancie i pierwszy do kasy. Kupiłem szybciutko bilety, jeden dzieciak został wpuszczony za darmo, bo był w wieku, gdzie, no, można powiedzieć, i jeszcze uważają, że takie dzieci powinny wchodzić za darmo, tak? Bo jak się już ma 3 lata skończone, to już dziecko nie wejdzie. Napijmy się. Dzięki temu, że zaoszczędziłem te kilka złotych i... ruszajmy dalej. No, po przejściu przez Cerberownię, która się okazało, że poza kasą nie ma nikogo kto by sprawdzał, czy te bilety w ogóle są kupione, wchodzimy do zoo. Po lewej jakieś, no można powiedzieć, figurki zwierzęce, animalistyczne, ale o tym się nie będziemy wypowiadać, bo to nie jest żaden subiektywny podcast yy, o kulturce yy, czy inne takie wolne kulturowe. I ruszamy dalej. A po lewej są flamingi, po prawej są pierwsze ptaki, pierwsze mopki I co najbardziej interesuje dzieciaki? Otóż dzieciaki najbardziej interesuje Paw Paw, który chodzi po klatce na samej górze. Klatki są wysokie, chyba 4 czy 5 metrowe, nie wiem, bo ja mam 1,64 w kapeluszu, także nie sięgam z wzrokiem aż tak wysoko. I oglądają, są zaciekawione. I jak to wszystkie ryłki mają w zwyczaju, zatrzymują się po kilkanaście sekund przed czymś i pędzą dalej. Także surkatki jedynie ich dłużej zabawiły i później niektóre zwierzęta, koty drapieżne, tak. No bo wiadomo, koty drapieżne to są jak nasi politycy, leżą w cieniu i czekają na swoją ofiarę, czyli na ochłap mięsa, który im się należy. W międzyczasie próbujemy yy, zrobić zdjęcia maluchom, że tutaj przy klatce, tu tam, ale no, poprosić, żeby się dziecko zatrzymało, to już jest sztuka, a tym bardziej, żeby zapozowało. No to tylko fotograf, który zajmuje się robieniem dzieci i na pewno już całej siły z tego powodu to wie, o czym mówię. Chociaż chociaż gdy nagle dzieci zobaczyły strusie, tak zobaczyły strusie i ujrzały strusie, które złożyły jaja, to wówczas okazało się, że jest coś, co może dzieciom przykuć uwagę. Dzieci były tak zainteresowane tymi wielkimi jajami struszymi. I ba, że nawet jedna skorupka była gdzieś tam pęknięta, że próbowały nawet wejść. Na szczęście mi, że to jest rów i że lepiej tam nie podchodzi. Oczywiście tapir też im się podobał. No i także mały wielbłąd dwugarbny. Także wiele naprawdę, wiele ciekawych rzeczy było tam do pokazania. Ale co moje dzieciaki wyrabiały to... Ten tylko wiek to sam pójdzie z dziećmi, dozo, naprawdę. Yy, kupa radości, kupa wesołości, kupa zabawy, a szczególnie interesowały ich dzieciaczki. Tu, przepraszam, nie dzieciaczki, zwierzaczki. I tutaj następuje produkt placement, bo akurat chyba Lajkonik albo Krakus wypuścił takie zwierzaczki do jedzenia. I moim dzieciakom to się naprawdę spodobało, a szczególnie posmakowało. Także przez pół godziny było jak te zwierzaczki, jak te zwierzaczki, co było, można powiedzieć, dwuznaczne, bardzo dwuznaczne. No, a w międzyczasie powiem Wam, że jeszcze były takie dwie, można powiedzieć, hordy, takie, można powiedzieć, lekko przystosowane do zwiedzania, czyli przyjechały dzieci z przedszkola jakiegoś, Takiego gminnego, odziane w kamizelki, błyszczące z napisem: że To jest przedszkole, bla bla bla bla bla bla bla bla I chodziły równo i trzymają Ale nie udało nam się znaleźć fok. Czy ktoś z was wie, gdzie w krakowskim zoo jest fokarium? Bo nie spojrzeliśmy na mapę i nie udało nim nam się znaleźć fok. A chcieliśmy pokazać, jak te foki się pokazują, bawią, skaczą i figlują. Oczywiście, co jeszcze? Dzieciaki mogą zainteresować najbardziej? Oczywiście małe zo. No bo co będą patrzeć się na lwa, który jest za szklaną szybą, który leży, tak patrzy się i ma wszystko w nosie. No, jeszcze tygrys trochę zainteresował, bo był duży i w miarę blisko, to znaczy za dwumetrową czy trzymetrową odległości najpierw był płot metalowy, a później taka wielka siatka, żeby ten tygrysek nie wyszedł sobie i nie pobrykał, jak to tygryski lubią. No i co jeszcze? No, oczywiście były zniesmaczone gołodupcami. Jak ktoś nie wie, co to jest jest, to niech sobie popatrzy na atlas zwierząt i poszuka małpy, która ma uwypuklone swoje gołe pośladki. No i co jeszcze? No i oczywiście teraz a w terrarium to dopiero było. Jak zobaczyłem, że dzieciaki zlewają nawet troszeczkę małego hipopotama, czarną panterę, która chodziła wśród klatek i trochę warczała, To w terrarium. Krokodyl to było to. I węże, kekon. A te małe żabki, rzekotki, co chodziły po ścianach. O, to ich najbardziej zainteresowało. Chociaż poprzednim razem, jak dzieciaki były, to interesowały się czym innym także cieszę się, że każde takie wyjście do zo jest dla nich czymś niepojętym. I powiem wam tak, naprawdę niewiele już pamiętam tego, co myśmy tam zwiedzali, bo patrzę na te zdjęcia, cieszę się, że udało mi się zrobić zdjęcie z dzieckiem, tak, utrzymaj taką briówkę na kolanach, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie, to jest dopiero to. No i zwiedzanie, połowa zwiedzania była na ramionach ojca. I to dopiero wtedy można było poznać, że Ryówka jest zadowolona, bo a tu idziemy, tam idziemy, a jak nie chciałem iść, to dwie rączki na moją głowę i Franuś sterował tatą, gdzie ma iść, bo tak przekręcił głowę, że człowiek odruchowo sam skręcał. Także życzę wam, żebyście i wy mieli wesołe chwile w zoo i... Powiem Wam, warto jechać do zoo. Chociaż jest taki natłok wrażeń, że nawet nie ma co za bardzo opisywać. A, jako bonus, jak znajdę nagrania, to Wam dodam. I chciałem Wam tylko jeszcze powiedzieć, że tej pokrótkiej audycji wysłuchaliście dzięki dystrybutorowi GPS-ów Holux. wwwgps Zapraszam. Sam korzystam, jestem zadowolony. No. To już było po reklamie, więc teraz zapraszam na bonus i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień czy za dwa, jak tylko moje rówki coś przeskrobią i tak bardziej na bieżąco będę miał chwilę czasu, siły i ochoty żeby siąść i wam coś opowiedzieć. Także do zobaczenia, do usłyszenia, przepraszam. Mam nadzieję już niedługo. O! Nawet jeden jeleń! Nawet jeszcze jeden jeleń się znalazł. Popatrz jak idzie. Brązowy kucyk, czarny kucyk i jeszcze biały kucyk. Nie kucyk, tylko osiołek. A jaki malutki jeszcze jest osiołek obok? Ale Cię wyśmiało. Jak robią? Ale się śmieje z Ciebie, Fronusz. Osioł A powiedzcie to mi. Zapomniałem. <laughs> powiedzcie mi, pamiętacie jak latały nietoperze w Takie, tak duże nietoperze. Kto pamięta nietoperze? Ja. Ja też. Podobały się Wam nietoperze? Tak. A co Wam się najbardziej wzo podobało? Praność? Które? Ty gryski. A mi wszystkie zwierzątka. mi daj wszystkie zwierzątki. A jakie małe zwierzątka najbardziej zapamiętaliście? No małe, no wszystkie małe zwierzątka zapamiętały. w terrarium. W Terariu? A powiedz mi... Pani tata, widać pół księżycia. No widać półksiężyca, widać te pół O, tam u góry. Ja nie widzę. Bo mama zasłoniła. Mamy ja nie widzę. Nie wylej tego. O widzę. Ta... O, o widzę. widzę. Nie było tak wysoko. No, jest bardzo, bardzo wysoko. A pamiętacie jeszcze tego małego wielbłądzika? Jak się nazywał ten wilk? To co? Dziękuję. Tam był... A, a ten mały miałbym z jednym gałbem, z dwoma garbami. Aż jednym ten mały, aż jednym, a, a, a, a mały wielbodzi z jednym gałbem. I jak się nazywa? Dro. Dwoma A z dwugardny? Bak. Bak del. Bak del. Bak Batłan. Baktłan, tak idnaś. Batłan ten zwładawały. A, którym... <gry> a jakieś małki się Wam podobały? No wsi, mi wszystkie małki. A które czy są? małki. A które były najbardziej brzydkie? No te, no, no te, które miały. które, które nam pokazywały pupę. Te były najbardziej brzydkie. Aha. A tu był najbardziej brzydka i brzydka A ta małpa, która się obróciła do nas popo, była najbardziej brzydka I, I, by... I źle wychowana, tak? I żło, to by, ta małpa akurat była źle wychowana A który kotek się wam najbardziej podobał poza tygrysem? Mi wszystkie w leziątka. A krokodyl? Małe krokodylki mi się podobały. Się. Tata, ja idę po, po książeczki. To...